drugiego rozdziału. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Od pierwszego wiersza. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę Zazdrość i wszelkie obmowy Jak nowo narodzone niemowlęta Pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego Abyście dzięki niemu rośli Jeśli tylko zakosztowaliście Że Pan jest dobry Zbliżając się do niego Do kamienia żywego Odrzuconego w prawdzie przez ludzi ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi Pismo o to kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest On cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, którzy odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższej postawionemu, czy to namiestnikom jako przez niego posłanych dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności Jako zasłony dla zła Lecz jako słudzy Boga Wszystkich szanujcie Braci miłujcie, Boga się bójcie Króla czcicie Słudzy z całą bojaźnią Bądźcie poddani Panom Nie tylko dobrym i łagodnym Ale też przykrym To bowiem podoba się Bogu Jeśli kto znosi smutki Ze względu na sumienie wobec Boga Cierpiąc niewinnie Bo cóż to za chwała Jeśli grzesząc Cierpliwie znosicie choćby was i pięściami bito, lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu, który, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości, przez jego rany zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. Aż dotąd słowo Boże. Myśmy w tej pieśni śpiewali o tym, byśmy. Dobrym pasterzu Który nas prowadzi Do cichych wód Do zielonych łąk Pasze nas na właściwych pastwiskach Pasie nas na właściwych pastwiskach I właśnie Piotr, który był naocznym uczniem Pana Jezusa Przekonał się najwięcej o tej Pasterskiej roli Pana Jezusa. My to znajdujemy w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi: Ja jestem dobry pasterz i dobry pasterz dba o owce. To zostało w pamięci na pewno Piotra szczególnie głęboko wryte, te słowa Pana, bo Pan mówił do swego ludu, który go odrzucił, ale też i do uczniów, którzy szli z nim. Wiele nauk Pan Jezus głosił, także Pan Jezus miał nie tylko dwunastu ze sobą, ale też było setki uczniów i niektórzy gorszyli się pewną mową Pana Jezusa, to wiemy z rozdziału szóstego, i odeszli od Pana Jezusa. Gdyż twierdzili, że ta mowa jest twarda, niezrozumiała. Pan Jezus mówił o swoim ciele, o śmierci, o Jego ciele i o Jego krwi. I On mówił też, kto je moje ciało i pije moją krew, tak ma społeczność ze mną. I ci właśnie uczniowie nie bardzo to zrozumieli duchowo, ale to było dlatego, że wtedy jeszcze nie był zesłany Duch Święty na ziemię. Ale Pan Jezus był. On przyszedł do swojej własności, a właśnie Jego nie przyjęli. On przyszedł nie po to, żeby założyć Królestwo Izraelskie, tak jak to chcieli Nawet uczniowie My mamy to w Ewangelii Łukasza w ostatnim Rozdziele, ci dwaj co Poszli, opuścili Jeruzalemę I poszli do Emaus Spotkali się z Panem Jezusem Nie wiedząc, że to jest Pan Jezus I zaczęli mu się żalić A myśmy myśleli, że On przyjdzie, uwolni nas od Rzymian Prawda? i zaprowadzi, że zostanie królem a tu nagle e, został ukrzyżowany, zabity i my nie wiemy gdzie on jest i wtedy kiedy Pan Jezus zaczął z nimi rozmawiać w miłości, to jest ten dobry pasterz, to jego słowo to ja i, i może inni nie potrafią tak rozmawiać z takimi zrozpaczonymi duszami może nie mają tego wyczucia, ale wiecie, umiłowani Pan Jezus ma do nas uczucie do każdego z nas, w każdej sytuacji. I dzisiaj też potrafi Ciebie rozumieć. Jeśli jesteś obciążony, albo ma smutek, albo masz problemy rodzinne w domu, Pan Jezus przez to słowo też przemawia do Ciebie. Chce Cię pocieszyć, ale módl się do Niego. Połącz się z niebem. Jak to niektórzy mówią u nas, ten telefon do nieba to jest psalm 50, wiersz 15. Czyli 50-15 numer. Wybierz. Zadzwoń do Niego, On jest gotowy. To jest ten dobry pasterz, który chce Ciebie pocieszyć. I wtedy, kiedy Pan Jezus zaczął im mówić od Starego Testamentu, od proroków i wskazując im na Chrystusa, na tego, którego oni oczekiwali, ale źle to zrozumieli, po prostu nie mieli tego zrozumienia, że Pan nie po to przyszedł, aby inną władzę zastąpić przyszedł do swego ludu aby ich zbawić od ich grzechów My mamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest napisane wyraźnie, że on przyszedł do swojej własności ale jego własność go nie przyjęła a to ci, którzy go przyjęli dał im tą moc tą, tą ee, prawo. prawo dziękuję, aby nazywali się dziećmi bożymi I wtedy ci dwaj uczniowie z Emaus jakby przejrzeli na oczy. I jeszcze nie wiedząc, że to Pan Jezus, zaprosili Go do tej gospody. Panie, zostań z nami. Ale dopiero, kiedy Pan pokazał te znaki przy łamaniu chleba, poznali, to jest Pan. I wrócili się z powrotem do Jerozolimy. Oni byli nakarmieni Jego słowami. Byli pocieszeni. Bo myśmy myśleli, że on miał Izrael uwolnić a tu umarł tak? my też czasem jako ludzie myślimy, że Pan tutaj, Pana tutaj nie widzimy, prawda? jest on w niebie jako ten pierwszy człowiek, który wszedł do nieba ten doskonały człowiek który, jak to też Piotr mówi w tym drugim rozdziale który grzechu nie popełnił a w jego ustach nie znaleziono podstępu który gdy mu złorzeczono nie odpowiadał złorzeczeniem Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. I wtedy chciałbym to dokończyć, kiedy ci dwaj uczniowie z Emaus, Kleopas i jego żona, tak przepuszczają bracia na podstawie Ewangelii Jana 19 rozdziału. Bo żona Kleofasa stała pod krzyżem Pana Jezusa. Tam były niewiasty, są wymienione a w tym rozdziale 24 jest tylko imię tego ucznia wspomniane Kleofas i z tym jeszcze jednym czyli przypuszczają to jako małżeństwo może niektórzy twierdzą że chyba nie, ale jeśli to było małżeństwo, żona Kleofasa to nie sądzę, żeby Kleofas ją opuścił tak sobie tylko po prostu oni dwójkę poszli w sobie, do Emaus i zaraz wrócili z powrotem I wtedy z Ewangelii Jana wiemy Że Pan Jezus się tam też Pojawił w pośrodku Pokazał im swoje ręce I swój bok I jak zobaczyli Uczniowie Pana Jezusa to się ucieszyli Tam jest napisane W tym 20 rozdziale I teraz Piotr Pisze tutaj w tym 25 wierszu byliście bowiem jak zbłąkane owce lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz tu nawet pisze owzeja, czyli do takiego stróża, który nad nimi czuwa, to jest to samo słowo biskup albo stróż to jest tylko Chodzi o formę języka polskiego, możliwe, że jest to wytłumaczone tu w niemieckim trochę tak, ale to ma to samo znaczenie. My wiemy, że Pan Jezus, już Piotr wiedział o tym, że On jest tym dobrym pasterzem. I te zbłąkane owce, to już ta jest odpowiedź. Ci wierząci Żydzi, bo to list ten napisany jest do Azji Mniejszej, do tych rozproszonych. Żydów, wierzących chrześcijan Właściwie to źle to mówię Bo właściwie to byli chrześcijanie Którzy przyjęli Pana Jezusa Nawrócili się Ale przez to prześladowanie Które nastąpiło e, e, W tych czasach e, e, Zaraz po, e, po Zielonych Świątkach To długo to nie trwało To oni się tam znaleźli W tej Azji Mniejszej I apostoł Piotr Po prostu do nich ten list napisał w tej formie, dlatego, że ci Żydzi rozumieli, bo to w słowie w Ezechielu, Ezechielu tak? Jest w 33, jest też wspomniane, to można przeczytać, że Bóg patrzał na ten lud, który był jak ten, który nie ma pasterza albo stróża nad sobą. Ja to przeczytam, może Ezechiela. 33, o ile ja wiem, jeśli dobrze mówię, a tak to możecie mi, bracia, pomóc troszkę. Tak, 34. I może tak, żeby to słowo zrozumieć, od słowa, od wiersza drugiego Synu Człowieczy to jest do Ezechiela Ezechiel miał to zadanie aby tym książętom żydowskim i całemu ludowi tym, i tym odpowiedzialnym właściwie za lud, tym co nauczali lud, co też od nich wymagali ofiary i tak dalej to napisał, powiedziało to słowo Pana do tego Ezechiela Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela prorokuj i powiedz im tak mówi Pan Bóg do tych pasterzy biada pasterzom Izraela którzy sami siebie pasą czy pasterze nie powinni paść czody? i potem nie chciałbym wszystkiego czytać ale yy, W tej wizji mówi też Pan do, do Ezechiela I to słowo ten Ezechiel wypowiada Tak mówi Pan Bóg Oto jestem przeciwko pasterzom Wiersz dziesiąty Zażądam moich owiec z ich ręki I sprawię, że przestaną paść moje owce I pasterze nie będą już paśli samych siebie Wyrwie moje owce z ich paszczy I nie będą już dla nich pokarmen Tak bowiem mówi Pan Bóg oto ja sam będę szukał moich owiec i o nie się pytać. Dlatego widzicie, kochani, że Piotr, wiedząc do kogo ten list napisał właśnie w takim stylu, żeby oni wiedzieli, że to jest Pan Jezus, że to jest Bóg Wszechmogący, który już w Starym Testamencie wiedział tą niedolę tych, tego swego ludu, że oni byli po prostu w błędzie wprowadzani, nie byli właściwie tak powiem przenośnie, duchowo karmieni nie byli. Po prostu byli zaniedbani, a jeszcze ci pasterze korzystali z tego, co ci ludzie mieli, prawda? z ich danin, z ich ofiar to mieli jeszcze korzyści, bo my wiemy, że te ofiary były składane wtedy jeszcze w Izraelu do świątyni. Ta świątynia jeszcze za Ezechiela istniała. Później było wyprowadzenie tego ludu prawda, do Babilonii przez Nebuchadnezzera, ale tu, zanim to się nastąpiło w tym Bóg jeszcze napominał właśnie tych odpowiedzialnych dostojników pasterzy, którzy się zajmowali tym ludem, którzy czytali Słowo Boże bo to Słowo Boże było też czytane z początku, jeśli weźmiemy Księgę Nehemiasza ósmy rozdział to tam, kiedy wróciło to pierwsze wyprowadzenie tego ludu, to oni się cieszyli jak to Słowo Boże mogło być czytane i ten lud płakał i cieszył się tak, że ten nieprzyjaciel nie wiedział co się tam dzieje w tej Jerozolimie bo te głosy się mieszały a tutaj mamy też ten drugi przypadek gdzie ten lud niestety był na samopas sam sobie zostawiony i dlatego też apostoł Paweł Piotr mówi tutaj Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. Jakie to cudowne słowo jest umiłowanie. Jak można tak zachęcić i nas, że myśmy kiedyś byli oddaleni od społeczności Bożej. List do Efezjan, list do Kolosensów, list do Filipian. I myśmy dostali tą łaskę, jak dzisiaj żeśmy to rozważali z, z listu do Tytusa, łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I tutaj, jeżeli ten Piotr właśnie w ten sposób do nich przemawia, to on mówi im w praktyczny sposób, żeby oni to zrozumieli. Oni znali to słowo i wiedzieli, jak je zastosować. To byli Ci, którzy byli też dość Wyuczeni w Starym Testamencie My jako Poganie nie znaliśmy tych rzeczy I nawet i Dzisiaj Żydzi więcej wiedzą Jak my z tego Bo oni to słowo Nawet jeżeli to Uczyli się w tych szkołach talmudzkich To jednak Mieli to Można powiedzieć nie w sercu, ale w głowie Tak można powiedzieć, ale wiedzieli o co chodzi. I dlatego też w takiej sytuacji, kiedy oni e, ten e, wierząci byli rozproszeni i mieli naprawdę tej, e, tego cierpienia e, przechodzili to, pisze w tym pierwszym liście, chciałbym tylko zacytować ten pierwszy wiersz z tego pierwszego rozdziału że Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych w pońcie Galacji, Kapadocji Azji i Bytyni to jest dzisiejsza Turcja Ale kiedyś to była tak zwana Azja Mniejsza. Ale pisze, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokrowienia Twoją Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się Wam pomnożą. Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga. Czyli wybranych już wtedy, kiedy Bóg miał to na myśli, zesłać tego Mesjasza, swojego syna umiłowanego, aby przyszedł do tego ludu i aby oni go przyjęli. W Ewangelii Marka, 12 rozdział, mamy tam odpowiedź, jak ten lud też się do, do tego syna zachował. Czy oni go przyjęli i się cieszyli? O nie! My czytamy w Ewangelii Marka, W 12 rozdziele. Tam jest też o winnicy powiedziane. Ja bym może wszystko nie czytał, ale to jest rozdział 12. I Pan Jezus zaczął wtedy mówić do ich serc, do tych, tego ludu izraelskiego w przypowieściach. Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. A gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, aby odebrał od nich plony winnicy. Lecz oni go schwytali, pobili i odesłali z niczym. Potem posłał jeszcze innego i to samo zrobili potem jeszcze innego sługę w piątym wierszu zabili i wielu, wielu, wielu innych jednych pobili, a innych pozabijali i to jest ten wiersz szósty bardzo ważny a mając jeszcze jednego syna swego, umiłowanego syna posłał do nich na koniec i jego mówiąc uszanują mojego syna ale rolnicy mówili między sobą To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Wypowiedź dzisiaj, co przeczytałem z Ewangelii Jana, z 11 rozdziału porodztwo Kajfasza, który powiedział jest dobrze, jak jeden człowiek za cały lud zginie, niż cały lud za jednego człowieka. I schwytawszy go zabili i wyrzucili z winnicy. I teraz to jest to pytanie, Cóż więc zrobi Pan winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym. To było takie, można powiedzieć, pytanie. Co zrobi Pan tej winnicy? I my wiemy, że Bóg w swojej wielkiej miłości, mimo wszystko, ten lud Jeszcze nie odrzucił. Ukrzyżowali Pana Jezusa, a my czytamy Pan z matrych stał. I jeszcze w, w rozdziele aposto dzieje apostolskie, rozdział 7, jeszcze mieli szansę przez Szczepana, który widział Jezusa w wspaniałości w niebie. To mówili to bluźnierstwo i ukamienowali Szczepana. Czyli ta zasłona już spadła, tak można powiedzieć. Już ten lud musiał być odsunięty. I od tego czasu właśnie poszło to na narody. Bo jeszcze Pan czekał. Pan by zeszedł znów, aby wrócić na tą ziemię i do tego ludu, gdyby ci kapłani, najwyższe nauczeni uznali to porodztwo Szczepana. Ale oni wściekli się, tam pisze. I zaczęli precz z nim. I ukamienowali. I wtedy ten właśnie apostoł, no później apostoł Paweł, ale muszę powiedzieć Saul, wtedy nawet dołożył się do tego. On też w liście do Galacjan o tym wspomina i też w innych dziejach apostolskich, że on prześladował potem zbory, że jechał do Damasku, spotkał się z Panem Jezusem i Pan Jezus mu powiedział, Saulu, Saulu czemu mnie prześladujesz? Nie powiedział Pan, czemu prześladujesz mój Kościół? Moje zgromadzenie. Tylko powiedział, Saul, czemu prześladujesz mnie? A on odpowiedział, a kto Ty jesteś, panie? A pan mu odpowiedział, ja jestem Jezus. I wtedy oczywiście wiemy, jaka ta historia poszła dalej. To jest właśnie ciekawe. I nawrócenie Pawła, czyli Saula na Pawła, ale również i tych, gdzie on był tym świadectwem. I też dlatego w sercu Piotra było to, też tych wszystkich wygnańców z ziemi Judzkiej z, z Jerozolemu jeszcze pocieszyć przez, przez to słowo. I ten pierwszy list właśnie od pierwszego wiersza zaczyna się więc z taką rzeczą, gdzie wszelka złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy myśmy na ten temat dużo dzisiaj mówili nie chciałbym tego tematu powtarzać, bo to nie jest ten cel ale my wiemy, że i oni między sobą też nie byli co do pewnych rzeczy zgodni, ci żydowscy chrześcijanie i to z tego wychodzi, dlatego, że apostoł Piotr musiał im powiedzieć, że jako nowonarodzone niemowlęta. Widzicie, ich przyrównał do niemowląt. Co to jest niemowlęta? No, my mamy niektóre niemowlęta tutaj. Potrzebują opieki. Opieki matki, opieki ojca. Potrzebują tą właściwą sprawę, st tak? Pokarm ten właściwy. I to jest też, było zadaniem właśnie tego apostoła Piotra, któremu Pan Jezus powierzył czodę swoją paść moje owce, moje owieczki. Ostatni rozdział Ewangelii Jana. I my wiemy, że zawsze trzy razy powiedział Piotr, ja Ciebie miłuję, Panie. I teraz mówi do nich, wyście to zakosztowali, że Pan jest dobry. Tak, ten pasterz jest dobry, umiłowanie. I dzisiaj do nas. Ja to mogę osobiście doświadczyć przez moje życie, jaki dobry dla mnie Pan był, a jaki ja byłem niedobry. Czasem szedłem swoją drogą, innymi myślami, ale Pan zawsze mnie kierował na to właściwe, przez innych braci, albo siostry, albo też pokazywał mi, mam się tym słowem zajmować, tym telefonem do nieba. Jak jest potrzeba, to trzeba Zadzwonić, wykręcić ten numer, czyli otworzyć to słowo i czytać, i zajmować się nim. Bo myśmy zakosztowali. To jest to kosztowne, że my jesteśmy zbawieni. Nie wiem, czy mo możemy sobie to wyobrazić. Co jest najkosztowniejsze? Kiedyś tutaj chyba w tam, nie wiem, czy to w środę, czy w czwartek jeden brat wyraził się, że Pan Jezus wszystko od siebie dał i kupił tą kosztowną perlę, czyli zgromadzenie Kościół, i wydał sam, samego siebie za nie. Czyli to najwyższe dał Pan też i swojemu ludowi. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. Te Żydzi mieli jeszcze w oczach i wtedy jeszcze ta świątynia Heroda, bo już Salomon była zniszczona, potem powstała inna, a potem jeszcze Herod jeszcze tam rozbudowywał tą świątynię. To historycznie tylko tak jest powiedziane. I oni tam mieli ten kamień martwy. Tam wchodzili jeszcze, ale tam Boga już nie było. W Ezechielu już w 8 rozdziale czytamy, że Bóg opuścił tą świątynię jerozolimską, czyli tą świątynię Salomona, powiedzmy tak, żeby to było zrozumiałe. I dlatego on mówi że wyście przyszli do kamienia żywego, czyli do Pana Jezusa, ta, to jest ten żywy kamień, który, na której opoce, on powiedział Piotrowi też, na tej opoce zbuduje mój kościół. Mateusza Ewangelia. I wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani w duchowy dom. I tu pokazuję właśnie tym wierzącym, że te, my jesteśmy tymi żywymi cegiełkami, tymi kamieniami, które budujemy ten kościół ten kościół nie jest jeszcze e, e, zbudowany całkowicie bo tu nawet widać z tego co, co e, sam Piotr pisze i wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani czyli w, e, też e, w duchowy dom czyli to nie jest że jest ten duchowy dom już stoi jest zbudowany tak te ludzkie świątynie, kościoły są gotowe ale to jest duchowy kościół które trzeba rozumieć yy, i dlatego też Żydzi wierzący rozumieli to dos dosłownie. Bo oni wiedzieli, gdzie był ten kamień węgielny, gdzie stał ołtarz, gdzie było najświętsze miejsce w tym, gdzie tylko raz w roku mógł kapłan wchodzić do tego miejsca. Tą przegłagalnię, ten ołtarz przed wejściem. I do tego kamienia wprawdzie przez ludzi Odrzuconego, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I też apostoł Piotr nie tylko tak mówi sobie, ale też cytuje Pismo. Dlatego mówi Pismo, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Tu chodzi o Pana Jezusa, nie o kamień, tylko ten żywy kamień węgielny. To jest ta podstawa, na którym nauka apostołów rośnie prawda i on jest tym głównym kamieniem węgielnym na którym cało kościół może się budować i tu mamy w aneksie mamy to moment dziewiątym Macie, kochany, bo my kolację o godzinie 18.30. Tak? Dobrze. To muszę to, jakoś to zakończyć. Dobra. Dziękuję za informację. I teraz też widzimy, że on, żeśmy to słowo czytali, może jeszcze będę to słowo czytał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 Też nie tylko wtedy ci chrześcijanie z Żydów, ale również i my mamy ten przywilej, ten sam stosunek do tego żywego Boga, do Pana Jezusa. My mamy też i obowiązek i ma, jesteśmy za to też odpowiedzialni naszym życiem, abyśmy my rozgłaszali cnoty tego, który was powołał mówimy nie nasze cnoty, jakie mamy zasługi, ale cnoty tego, który was powołał, czyli Pana Jezusa, który nas powołał do swojej wspaniałości. Jeżeli będziemy ludziom przedstawiać Pana Jezusa, to wtedy uwierzą. Chciałem taki krótki przykład powiedzieć w, w Niemczech, w Essenborbe, to dość dawno było, taki jeden z braci szedł ulicą i taki chłopczyk na rowerze się bawił i ten brat zapytał się go, ty, a wiesz, gdzie tu jest Jezus? On mówi, ja wiem, gdzie jest Jezus, ja Cię tam zaprowadzę. I zaprowadził go do takiego starszego brata. Taki był przypadek, naprawdę. Ten chłopczyk wiedział, kto jest Jezus. No oczywiście to nie był Jezus, prawda? Ale jego życie, ta cnota, który mówił o Panu Jezusie, potrafił ten chłopczyk zrozumieć, że tam jest to właściwe miejsce. Tam on znajdzie Pana Jezusa. To tylko tak na tego. I te inne rzeczy żeśmy jeśli to skrócę to myśmy te od tego wiersza wiersza i tak dalej, myśmy to rozważali już w liście do Tytusa więc jak już mówiłem nie chcę się powtarzać ale mi jest to bardzo ważne abyśmy byli świadomi, że Pan cierpiał za nas aby to nasze życie nie było takie sobie, że tylko W głowie to zostało, ale i w sercach, i w umysłach, i w czynie, jak to Jan, pierwszy list Jana e, pisze, nie tylko w mowie, ale też i w uczynku mamy tego Pana przedstawiać, który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono postępu, który gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, Ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. I to jest też, i u nas ten problem wierzący. My wszyscy mamy, i ja. Że my chcemy się jeden z drugim sądzić. Dochodzić swoich praw. A tu jest jasna odpowiedź. Zostawcie wasze problemy rodzinne, czy inne Panu. Nie osądzajcie się, czy w małżeństwie, czy w życiu rodzinnym, czy w życiu zgromadzeniowym. Bo Pan będzie to oceniał. Pan będzie to sądził. My mamy to w modlitwie zostawić i dlatego też jest bardzo ważne, aby te sprawy powierzyć temu, który sądzi sprawiedliwie. I to jest Pan Jezus. My mamy na to modlitwę. Jeżeli jest mało uczestników w tej modlitwie, to też jest nasz stan duchowy słaby. Jeżeli tą godzinę zaniedbujemy, bo to jest ważne, ta godzina nas trzyma, naszą wiarę i podpiera. Oczywiście, że możemy iść w niedzielę do południa, ktoś powie dwie godziny razem, słowo, ale jeżeli modlitwy zaniedbujemy społeczne, to też nie, może, nie jesteśmy w stanie powierzyć tych spraw Panu, który sprawiedliwie sądzi. My tego może tak nie rozumiemy, ale chciejmy naprawdę to życie nasze chrześcijańskie, tak żeśmy w tym liście dzisiaj do Tytusa rozważali, praktycznie czynić. I my jesteśmy przez Niego uleczeni, uzdrowieni, czyli zbawieni. Byliście zbłąkani, a teraz macie i wiecie, kto jest waszym pasterzem i stróżem. I do tego możemy, prawda, nasze po, e, prośby, nasze skargi, tak muszę powiedzieć, codzienne, które nas otaczają. To jest, różne są, ale my możemy to Panu osobiście, ale też wspólnie na zgromadzeniu polecać. Nawet takich braci, którzy są chorzy, albo którzy mają problemy, to może, nie trzeba szczegółów mówić, ale jak wymieniać nazwiska, czy wymienić i powiedzieć, Panie, my polecamy Tobie tą osobę. Błogosław mu, chcieli być z nim, aby on tych problemów nie przeżywał, aby tą wiarę dotrzymał, bo niekiedy są takie sprawy, I my wiemy dokładnie, ja też wiem dokładnie, że są pewne rzeczy, które mogą komuś zachwiać wiarę. A o to Piotrowi też nie chodziło. Piotr pokazywał kierunek, pokazywał środki i powiedział, wy wiecie, wy kiedyś nie widzieliście, ale teraz wiecie, kogo macie. Niech nam pan to słowo błogosławi. Może nie wszystko tak wyjaśniłem, ale jeżeli jesteśmy w tym trochę zwężeni, to wybaczcie mi, że teraz zakończę, ale polecam też, abyśmy też nie tylko ten list, ale całe słowo zajmowali się i polecali w modlitwie Panu. Pan daje to błogosławieństwo od, dla nas. 136 zaśpiewałeś. 136 Maminka. Cze no, do rzeczy. dziękujemy. Panie Jezu, pragniemy Tobie jeszcze raz serca dziękować za to, że Ty przypomniałeś nam te znakomitości, wiary, które stały się naszym udziałem. To wzniosłe stanowisko, na jakie Ty nas podniosłeś. Panie Jezu, wiele mogliśmy rozmyślać nad Twoją łaską, nad tym, kim byliśmy, skąd przychodzimy, jak niegodni, Z natury jesteśmy Twojej miłości. Ale jednak, jaka radość jest w naszych sercach, gdy rozmyślamy nad tym, co Ci zawdzięczamy, co Ty nam uczyniłeś. Tak, Panie Jezu, Ty jesteś dla nas tym wybranym i kosztownym kamieniem. Tak, Panie Jezu, możemy chlubić się Tobą i całą przyszłością w Tobie. Możemy chlubić się miejscem, jakie nam dałeś wieczności przy sobie. Ale teraz pragniemy także Ci dziękować za to, że Ty pokrzepiasz nas na ścieżce wiary, że Ty pokazujesz nam, Panie Jezu, że uwierzyliśmy nie na hańbę i zawstydzenie, lecz ku wielkiej chlubie i ku uczestnictwu w niewyobrażalnej, wiecznej chwale. Panie Jezu, jeszcze raz pragniemy Ci za to dziękować. Za to, że Ty rzeczywiście potrafisz przemawiać do naszych serc, abyśmy mogli radować się tym, czym Ty jesteś dla nas by rzeczywiście nasze serca radością płonęły i tchnęły wdzięcznością wobec Ciebie. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy się za to, że możemy ciągle na nowo Ciebie oglądać i podziwiać Twoje cnoty. Panie Jezu, my możemy mówić o nich przed Tobą i wobec siebie, kiedy jesteśmy zgromadzeni na tym miejscu i myśleć o Twojej miłości, o Twojej łasce, o Twojej pokorze, o Twoim uniżeniu, o Twojej gotowości pójścia na śmierć, o Twoim W cudownym prowadzeniu nas. Panie Jezu, nie starczyłoby czasu, ani też w naszych ciałach. O tak wielu Twoich cnotach i wspaniałościach zapominamy. Ale Panie Jezu, cieszymy się, że zawsze możemy wciąż na nowo patrzeć na Ciebie. Jak Ty troszczyłeś się o swój lud w czasach pierwszego chrześcijaństwa. Jak Ty prowadziłeś pierwszych uczniów swoich, jak Ty doprowadziłeś do nawrócenia apostołów, jak Ty zachowywałeś ich w okresie prześladowań, kiedy byli prześladowani na śmierć, przeżywani piłą, kiedy zabierano imienie, Panie Jezu, Ty byłeś z nimi i ciągle na nowo troszczyłeś się o swój lud w całym okresie od początku aż do dzisiejszego dnia, a teraz troszczysz się o nas ciągle na nowo, Panie Jezu i chcemy Ci za to z całego serca dziękować, to Ty nas wywiodłeś z ciemności i przywiodłeś do cudownej swojej światłości Panie Jezu, to Ty ten sprawiedliwy cierpiałeś za nas niesprawiedliwych Ty dałeś się zawieść na krzyż I tam poniosłeś grzechy nasze na sobie. Panie Jezu, któż to pojmie, któż to zrozumie, jeśli nie Twoi umiłowani dzieci Boże, które Ty właśnie swoją przelaną tam krwią nabyłeś na własność. Uwielbiamy Cię za to i wyjrzamy. Amen. Amen.